22 tygodnia 2015 roku przed mikrofonem Borys Kozielski, jest ze mną w studio również Marek Mazurkiewicz. Witam. Przez hangouta połączyliśmy się Woj z Wojciechem Pędzichem w Gdańsku. Dzień dobry. I z Szymonem Grabarczukiem w Lublinie. Dzień dobry. Mamy tydzień 22, środek maja, właściwie koniec maja już, co ja mówię, jaki środek maja? Zdecydowanie koniec. Koniec maja, coraz mniej wiosny, coraz więcej lata za oknem. No i też mamy dużo tematów, które jakoś nam tutaj ostatni dzień, żeby o nich powiedzieć. Między innymi to konkurs Wiki lubi przyrodę. No i wybory do Rady Powierniczej Wikimedia Foundation, to też ważny temat. E, opowiemy również o hackatonie Wikimedia hackatonie 2015, na którym był Szymon. E, opowiemy o tym, o nagrodzie pro Wikimedia, ale, no, ja żałuję, ale nie możemy zdradzić, i, i ja też nie wiem, kto tą nagrodę dostanie, ale możemy o niej trochę opowiedzieć, a przy okazji obrad jury były też ciekawe, jakieś inspirujące i zaskakujące oceny działań. Także chcieliby, chciałbym coś usłyszeć na ten temat od Wojtka, który brał udział w tych obradach. No i konferencja Wikimedia 2015. Mamy już program, będziemy um, zapraszać jeszcze. Chyba można się wybrać, chociaż już nie wiem, czy wybrać można... Wybrać się można zawsze, już się nie można zapisać na nosek i jedzenie. Zgadza się? Tak, zgadza się. No właśnie. No dobrze, to zacznijmy od konkursu Wiki lubi przyrodę. To nowy w Polsce konkurs, po raz pierwszy organizowany dla Polski oddzielnie, bo był, był ten konkurs, też Polacy brali, brali w nim udział w poprzednich latach, w poprzednim roku chyba jeden, jeden tylko był taki konkurs, czy więcej było? Słyszałem o jednym, ale tego pewnie nie jestem. No w każdym razie do jutra, do północy można wysyłać jeszcze zdjęcia w tym konkursie. I to nie muszą być zdjęcia z ostatniego roku, czy wykonane między 1 a 31 maja. To mogą być zdjęcia, które po prostu spełniają warunki tego konkursu, czyli muszą, muszą pochodzić z miejsc ochronionych. Szczegóły na stronie wikiprzyroda.pl. Jest tu bardzo pomocna mapka w umieszczaniu tych zdjęć. Jak już mamy zdjęcia do załadowania, to wystarczy wejść na tą mapkę, kliknąć, wybrać rejon i kliknąć w miejscu, z którego fotografowaliśmy. I po prostu od razu wiadomo, czy to jest rejon konkursowy, czy pozakonkursowy, czy, czy się nie mieści. Widziałem już sporo zdjęć. Wszystkich zostało przesłanych w tej chwili, jak patrzyłem, 2791 plików. Także całkiem dużo. Jutro i dzisiaj pewnie jeszcze sporo osób wrzuci swoje zdjęcia. Ja też przeszukałem dzisiaj archiwum, jakieś tam zdjęcia z 2008-2009 roku. Kilka z nich nie spełniało wymogów regulaminowych, czyli ten krótszy bok ma mieć 1500 pik pikseli, na przykład to jest taki trudny wymóg, szczególnie przy panoramie. Co najmniej 1500. Tak, co najmniej 1500, no bo mam panoramę, która jest bardzo długa, ale wysokość ma 480 pikseli, no bo jest wąska. I to się nie nadaje na przykład, ale, ale znalazłem też kilka zdjęć, które mają 1600 chyba, także już się kwalifikują i w sumie, w sumie 5000 pikseli mają razem, więc wygrzebałem te zdjęcia, szykuję je do, do wysłania jeszcze dzisiaj albo jutro to zrobię. I, no i sporo zdjęć jest, które jak gdyby mam wrażenie, że nie do końca użytkownicy i ci ludzie, którzy brali udział w konkursie, biorą udział w konkursie, przeczytali do końca, yy, jakie są warunki. No ale każde zdjęcie jest dobre. No nie zaszkodzi nam na pewno na komu. <głos> nie zaszkodzi nam. Myślę, że to w ogóle jest bardzo dobry pomysł na to, żeby organizując jakiś konkurs fotograficzny, niekoniecznie związany z, z Wikipedią, czy z, z jakimiś projektami siostrzanymi, czyli na przykład Piękno Ziemi Olsztyńskiej taki konkurs fotograficzny, jeśliby marszałek województwa organizował na przykład, no to, to taką prostą metodą byłoby określić w warunkach konkursowych, że muszą być załadowane do commons. Też uważam, że byłoby to bardzo korzystne. Na no wszyscy mogliby potem korzystać i podziwiać to piękno ziemi olsztyńskiej, a nie tylko ci uczestnicy konkursu albo wystawy, albo tylko ci, którzy zakupią potem książkę z albumem z tych zdjęć, i, i, a po czterech latach już w ogóle te zdjęcia przepadną i zginą. Już nikt więcej na nie nie spojrzy. A tutaj mamy archiwum olbrzymie i bogate. I kategorii po kategorii można później znaleźć przecież dokładnie, że na przykład te zdjęcia były nadesłane w takim konkursie. Ale przy okazji znalazłem tutaj mapkę, bardzo fajną i ciekawą, z koordynatami zdjęć, które zostały wyrzucone. Jak się kliknie na te koordynaty, no to fajnie, bo Polska wygląda jak takie jedno wielkie kiść winogron. Taka, tak, to wygląda faktycznie genialnie. Bo jest tak dużo tych punktów. Ale nie tylko Polska tutaj jest na tych zdjęciach, bo zdjęcia nie muszą być z Polski. No właśnie, jedno jest ze Stanów Zjednoczonych. I jedna lokalizacja jest w Rosji. Ciekawe czemu. Ale naprawdę dużo tych zdjęć tutaj widać. Punkty, każde, każde zdjęcie jest zaznaczone punktem, taką szpileczką. I jak się w dodatku najedzie, no to, to wyświetla się nazwa pliku. Tylko, że kolejny krok już jakoś nie działa chyba, bo jak na to kliknę, na ten, na ten nazwę pliku, no to wcale nie ładuje mi się plik, tylko z powrotem ta mapa. No to nie do końca tak. No ale przynajmniej jest nazwa pliku. Może, może to jakoś. O, nie, no po udać... nazwie pliku już bez problemu można znaleźć, tak? Tylko no, że... z problemem, ale, ale można znaleźć. Na pewno. Pewnie to jeszcze to bardzo fajny pomysł, ale, ale widać, jeszcze, jeszcze wymaga jakichś tutaj działań administratorów. Miejmy nadzieję, w przyszłym roku będzie już lepiej. Na pewno będzie. Co, co roku jest lepiej. To zachęcamy do wysyłania zdjęć, pogrzebania w swoich archiwach i, i umieszczenia ich w tym konkursie. 31 o północy koniec konkursu, a wyniki być może już podczas konferencji będą jakieś pierwsze. Nie wiadomo, jak nie pamiętam dokładnie, jaki jest termin, jeśli chodzi o ogłoszenie wyników. No i drugi bardzo e, niecierpiący, zwłoki temat to wybory do Rady Powierniczej Wikimedia Foundation i też te wybory kończą się jutro. E, właśnie, kto nam opowie? Szymon, ty opowiesz nam, co to jest ta Rada Powiernicza e, Wikimedia Foundation czy Wojtek? To znaczy ja myślę, że już na ten temat się wypowiadałem. Może, może Wojtek ewentualnie ja tam coś dodam. To Co tak bardziej skrótowo, bo już mówiliśmy rzeczywiście o tym, ale... Jest to, jest, to, jest to rada, która w bardzo dużym stopniu wpływa na politykę, na, na, na, na kierunek, w którym Wikimedia Foundation e, podąża. Ja w ogóle e, znalazłem, e, publikowane przez jednego z Wikimedian, e, rozkład głosów e, w, w, w aktualnych wyborach. Zostawiony z, procentowy zestaw głosów z e, Poszczególnych projektów zestawiony z liczbą uprawnionych do głosowania. I nagle okazuje się, że jak do tej pory e, najwięcej głosów oddali e, Wikiped Wikimedianie z Ukrainy, hmm. bo jest to ponad 12% wszystkich. E, Polska plasuje się gdzieś na siódmym miejscu, szóstym siódmym, na szóstym miejscu, 5,93% wszystkich oddanych głosów. No to też nieźle, ale to podeślij jakiegoś linka w takim razie ja do tego. Nie, wiem, nie wiem, nie wiem jak to, to, to, jest, to jest zostawione na Facebooku um, na stronie Jan Barta de um, i nie wiem, czy to będzie po prostu widoczne, widoczne dla innych, ale mogę po prostu z, skopiować ten cytat i go, i go wrzucić do, um, do notatek jak najbardziej. No bo takich wyników na bieżąco to chyba nie za bardzo możemy śledzić, czy możemy? Znaczy, no możemy śledzić tylko takie ogólne, tak? Rozumiem. Bo same wyniki, tak? Same głosy nie są widoczne. Mm -hmm. Frekwencja znaczy się jest tylko podawana mm -hmm. w różnych tak. miejscach. No ale jak znam życie, no to będziemy później mogli pełną y, dokumentację zobaczyć i, i zobaczyć gdzie, kto, ile osób głosowało. No nie będziemy mogli zobaczyć y jak, jak wyglądały poszczególne głosy użytkowników mhm. chyba. No, to głosowanie jest się, tajne że, że, że tutaj nie, co jest nietypowe dosyć dla, dla Wikimediu, bo większość głosowań mam wrażenie, odbywa się w sensie tych lokalnych, tak? Tam administratorzy i, i tego typu sprawy odbywają się jawnie. Mhm. No i też stosunek do uprawnionych, bo to mówiłeś o tym Wojtek, ale chyba tego też nie, tak. nie będzie. Właśnie stosunek do uprawnionych okazuje się, że w, wśród, wśród ukraińskich Wikimedian jest bardzo duża, że tak powiem, dyscyplina. Tak? U nas ta dyscyplina no, nie, jest, nie jest za wysoka. 6% wszystkich uprawnionych do głosowania użytkowników PLWiki e, dane. No to fajnie, to, to, wiadomo, to dużo jest bardzo w takim razie. Ja się spodziewałem, że to jest 1%, jakieś 2% najwyżej. A tutaj 6% patrząc na nasze wybory prezydenckie. No, wiesz, w zestawieniu z Japonią, która, którą podobno w starych dobrych czasach mieliśmy być drugą Japonią, tak? A w Japonii głosowało jak do tej pory 1,34% uprawnionych. No właśnie, to nie jest tak źle. No ale tam jest pewnie dużo bardzo z kolei właśnie uprawnionych to znaczy nie, to jest, to jest, to jest, to jest wyrażone, wyrażone procentowo, tak? w stosunku do, do, do wszystkich uprawnionych został wyciągnięty procent, który, który, który edytował. Co ciekawe, no na drugim miejscu, jeżeli chodzi o liczbę oddanych głosów per wszyscy uprawnieni, powinien być projekt meta, ale podobno tam na, na meta uprawnionych do głosowania nie jest aż tak dużo. No bo to nie jest typowo projekt, w którym nabija się wielkiej ilości edycji, jeżeli jest się... Zwykłym takim szeregowym użytkownikiem Wikimedia, edytorem Wikimediów. Edytorium Wikimediów. Mhm. No, przypomnę jeszcze, że tutaj mamy do, do wyboru również naszego kandydata z Polski, Dariusza Jemielniaka, czyli Pundita. No i jakaś taka, to jest, to jest jakiś taki troszeczkę no z racji tego, że Pundit jest dosyć, dosyć fajnie zżyty z naszą polską społecznością, tak mi się przynajmniej wydaje, to jest to taka troszeczkę deamerykanizacja ruchu Wikimedia, jeżeli ktoś spoza, spoza takich tych najbardziej oczywistych, rozpoznawalnych powiedzmy wejdzie do, do Rady Pobierniczej. No więc zachęcamy do głosowania. Link w notatkach do naszej audycji jest oczywiście bezpośrednio do zagłosowania. Jakie warunki tam trzeba spełnić? No to się po prostu okaże po kliknięciu, czy spełniamy warunki, czy nie, bo zalogowaniu się oczywiście. No to Ciekawe są użytkownicy na przykład, którzy, którzy są w naszym projekcie użytkownikami rozpoznawalnymi, użytkownikami uznanymi, ale z racji tego, że na przykład ostatnio niezbyt dużo edytowali, nie mogą wziąć udziału w wyborach. No ale próg jest dosyć niski. Wydaje mi się, że jak ja przeszedłem, to chyba nie ma problemu. Zagłosowałem w każdym razie i zachęcam gorąco do oddania głosu na swojego kandydata. E, tam sporo, tam można właśnie to ciekawe, że można głosować przeciwko, można się jak gdyby wstrzymać od głosu, czyli oddać taki głos e, obiektywny, czyli bez wskazania i hmm. głos pozytywny oddać, czyli zagłosować na tak, na nie wiem i na nie można zagłosować też, to, to jest ciekawe. No oczywiście wszystkie, wszystkie głosy na neutralne, tak, będą, Nie będą się liczyły do statystyki. No, w sumie tak powinno być. ale Może w prezydenckich wyborach też tak powinno być, że jestem przeciw no, temu. No to są dores, wszystkie te głosy nieważne, tak? No właśnie. Te kartki zabrane do domu, wszystkie te kartki, gdzie został dopisany, nie wiem, król krasnoludków. No ale też jest taki pomysł, gdzieś chyba w Stanach nawet coś, jakieś bunty były na ten temat, bo ktoś, znaczy masowo ludzie dopisywali jedną osobę do takich wyborów w wyborach samorządowych jakieś tam w Stanach, gdzieś w jakimś rejonie i rzeczywiście ta osoba uzyskała znaczącą liczbę tych głosów dopisanych. Nie wiem, jak się sprawa skończyła, ale um, zastanawiano się w każdym razie nad tym, czy nie zmienić prawa, że jeśli rzeczywiście będzie jakaś osoba dopisana i że on, na nią będzie bardzo dużo głosów, to czy, czy to nie powinny być głosy ważne jednak? Skoro... No, zarejestrowany kandydat? No właśnie, nawet jeśli nie jest zarejestrowany, być może, a może tam o, nie było rejestracji. Przepraszam cię bardzo. Yy, łącznie na, na, na centralnej wiki obsługującej głosowanie okazuje się, że frekwencja wyborcza aktualnie wynosi 8,3%. Całości. 54 216 użytkowników, którzy są uprawnieni do głosowania, zaś 4510 osób zagłosowało, co daje 8,3%. No właśnie, ciągle mało informacji, chociaż banery rzeczywiście wyświetlają się na, na głównej stronie Wikipedii właściwie na każdej stronie z Wikimedia Foundation. i. No, próg, głosowania, próg głosowania nie jest wysoki, bo jest to 300 mm -hmm. edycji um, na wszy we wszystkich projektach Wikimedia, um, że tak powiem w, w ogółem. I 20 edycji pomiędzy 15 października 2014 i 15 kwietnia 2015. To nie jest wielki. To no właśnie nie jest wielki. mówiłem o tym, że jest dosyć niski ten próg i sporo użytkowników, ale jednocześnie mało, mało zainteresowania myślę, że właśnie wiki, znaczy fundacja powinna coś z tym zrobić, żeby jakoś łatwiej, lepiej docierać do, do, do, do tych użytkowników, którzy no, ale mają. ale tutaj na przykład ukonienie. rozbijamy się o to, że, że nie mamy takiej fajnej reprezentacji polskiej na, na meta, gdzie tłumaczyłoby się i, i, i jakoś tam rozwijało na przykład tłumaczenia i docieranie do polskiej społeczności z, z komunikatami, które, które, które są mhm. tam publikowane. Znaczy, no to. problem jest dwustronny i <śmiech>, mam tutaj wrażenie, że trochę od, odbiegamy od tematu, ale m, też mam po drugie takie wrażenie, że, m, że trzeba to wyraźnie powiedzieć. Problem jest dwustronny. Po pierwsze, fundacja do niedawna była uważana za twór wyłącznie amerykańsko-centryczny y, i to odnosi się cały czas do y, Rady Powierniczej która ostatnio doszła do wniosku, że trzeba y, zadbać o zróżnicowanie, ale mimo wszystko ci wszyscy, którzy y, ustępują, y, zdecydowali się na, na, na kandydowanie na reelekcję, czyli właściwie y, zróżnicowanie tak, ale póki co może nie w razie powierniczej, więc w tym przypadku akcent y, pundita jako człowieka spoza y, jest dosyć ważny. Po drugie fundacja trochę niżej, czyli pracownicy, jest zespół łączników ze społecznością, który wchodzi w skład działu Community Engagement, niedawno utworzonego. I to są ludzie, którzy powiedzieli mi w czasie BBQ, coś mniej więcej w tym stylu, że no wiesz, my jesteśmy ze społeczności, my nie jesteśmy pracownikami, Czy to akurat było wiadomo, ale, ale może tutaj dodam to, oni nie są pracownikami, Fundacji wziętymi gdzieś tam skądś tam, tylko oni są znanymi członkami społeczności, którzy dostali etaty w fundacji. I powiedzieli mi tak, wiesz, bo my trzymamy ze społecznością, niby dlaczego mielibyśmy zostać e, e, tam zatrudnieni przez fundację, jak nie przez to właśnie, żeby, żeby być, e, nie po to, żeby być takim głosem społeczności wewnątrz fundacji, a więc fundacja już zadbała o to, można by tak powiedzieć, żeby, czy, czy może to była lila y, sama w sobie po prostu, a nie w fundacja jako jakiś tam twór y, W każdym razie ktoś zadbał w fundacji, żeby w fundacji samej było, y, było nastawienie na to, żeby byli bliżej społeczności Więc z ich strony jest krok do przodu, natomiast z naszej strony nie ma, nie ma i nie wiem kiedy będzie mm -hmm. No Samo to się chyba nie stanie, no ale uff, czemu nie? No, to, myślę, że, że to, to jest też do zrobienia. E, właśnie, ale jak, Szymon, jesteś już przy mikrofonie, to opowiedz nam o hackatonie 2015, bo link prowadzi do twojego bloga w notatkach, także każdy może sobie przeczytać, ale gdybyś mógł pokrótce streścić, co to w ogóle jest taki Wikimedia Hackathon i jak, jak działa? Znaczy hakaton ogólnie rzecz biorąc to jest spotkanie głównie informatyków oraz ludzi, którzy gdzieś tam robią dookoła tego, co robią informatycy, a więc chociażby project managerowie, ci, którzy dbają o to, żeby była dobra komunikacja między tym, co robią informatycy, a tym, z czego korzysta społeczność. I dosyć takie zróżnicowane środowisko, ale zorientowane na sprawy techniczne. Ym, takie towarzystwo się spędza do dużych y, takich y, stołów, które zresztą uczestnicy Wikimanii już mieli okazję widzieć. To są takie stoły mniej więcej na no, 8-10 osób, nawet więcej. Raz w roku. Słucham? Raz w roku. Tak, raz w roku I, ym, i sobie siadają i robią to, co sobie zaplanowali, że będą robili. Ym, takie coś się dzieje na WikiMani yy, i to jest taki hakaton tuż przed Wikimanią, także yy, wiele osób, które nie zna idei hakatonu, może nawet nie wiedzieć, że bierze w nim udział, bo po prostu zapisali się na wszystkie dni Wikimanii. Yy. I drugi hackaton, taki hackaton, hakaton wyłącznie nie przybudówka przy czymś, jest y, co roku od kilku lat organizowany, do tej pory był wyłącznie w Europie. Taka ciekawostka, nawet nie w Ameryce. Y, a w 2016 roku będzie po raz pierwszy poza Europą, lecz też blisko, bo w Jerozolimie. Mm -hmm. No właśnie, a tak się zastanawiałem, bo tutaj pisałeś, że, że można zgłaszać jakieś propozycje technicznych, różnych rozwiązań, i tak się zastanawiałem, czy ten pomysł, o którym już wcześniej rozmawialiśmy, czy problem z wyświetlaniem plików audio, to właśnie tam się nadaje, jak gdyby do tak, zgłoszenia. Oczywiście. A coś znaczy, udało. każdy techniczny problem się nadaje na fabrykatora. Aha, no właśnie, ale to, żeby to zgłosić, wiesz, jak ktoś jest nietechniczny, tak jak ja na przykład, to co, jak to mam zrobić? No mogę tylko ciebie prosić, żebyś ty to zgłosił chyba. No, no nie, że znaczy, też możesz to sobie opisać, ale to, to ewentualnie potem ci pokażę. Mhm. Trzeba by było napisać bardzo konkretnie, czego się chce. No właśnie. Mhm. Bo tam nawet pomysł chyba znalazłem, jak to, jakiego oprogramowania można by było użyć, tylko ono było takie, na no, takiej licencji, która nie wiadomo, czy pasuje do, do, do naszych licencji BY, czy, czy, czy, czy, czy op, licencji oprogramowania. I, I właśnie to trzeba by było sprawdzić, a na tym to ja się nie znam i, i nie wiem, ale wiem, to, to że... To możemy sprawdzić mhm. Jeżeli chodzi jeszcze o Hackathon, to yy, jedno z takich moich no, jakby to powiedzieć. E, jeden z takich momentów, kiedy doznałem kiedy znowu niezbyt pozytywnego zaskoczenia, to wtedy, kiedy e, Juri, taki pracownik fundacji, który niedawno m, opracował grafy. E, grafy to znaczy e, dosyć łatwe do dodawania e, dane. Y, które można przerobić na mapy, na jakieś słupki, wykresy i tak dalej, co ładnie wygląda z perspektywy użytkownika. Y, powiedział, że no, popularność jest spora już dwa tygodnie po ogłoszeniu tej nowości, y, tych, tych grafów wprowadzonych y, tego nowego rozwiązania. I na przykład Węgrzy w swojej wikipedii mają 10 tysięcy artykułów, w których te grafy można zobaczyć, w tej nowej właśnie wersji. Natomiast w naszej wikipedii, mimo że polimerek o tym pisał, i tutaj zaznaczam, mimo że polimerek o tym pisał, nikt się tym nie zainteresował, a rzecz jest bardzo ciekawa, bardzo użyteczna, i na pewno upraszcza sporo problemów yy, czytelników. No może trudno to zastosować, albo nikt, nikt nie wie, no jak nie, to zastosować. Skoro Węgrzy to robili i wszyscy, cały świat to robi, to nie jest trudne do zastosowania, to jest trudne do zainteresowania się tym. No, po, po prostu to. trzeba chcieć mhm. czytać. I tutaj polska społeczność oczywiście nie przyjmuje do wiadomości, że są jakieś nowinki. No bo może wszystko jest po angielsku i nie da się tego zrozumieć chociażby, czy tak? Czy jest znaczy, po polsku. Wydaje mi się, że część polskojęzycznych wikipedystów rozumie język polski i od tej język można by było oczekiwać, że skoro polimerek pisze do nich po polsku dokładnie, o co chodzi, to mogą zrobić pierwszy krok. Nie, także według mnie to nawet nie ma co szukać jakichś tam usprawiedliwienia co do tego, że to jest trudne czy coś, tylko po prostu... My jako tłum, nie, ja nie mówię o jakichś jednostkach, tylko jako polskojęzyczny tłum, jesteśmy polskocentryczni. i jeżeli Matmarek by coś wymyślił, jakiś gadżet dla nas, o to byśmy wtedy coś zauważyli, ale jeżeli jakiś tam Juri, który niestety nie jest Polakiem, co gorsza jest pracownikiem fundacji, zrobi coś dla całego świata, no to to już nas nie dotyczy. A jak Polimerek poinformował na, na grupie, na, na liście, tak, dyskusyjnej? Tak. Tak, tak, tak, tak. No to właśnie, przypomnijmy może, że na taką listę można się dopisać, a w jaki sposób, to tak. już nie pamiętam, bo to strasznie dawno zrobiłem. Wystarczy wpisać w Wikipedii Wikipedia 2. listy dyskusyjne albo Wikipedia 2. komunikacja i tam e, tak czy inaczej dotrze się do tego, gdzie są te listy dyskusyjne, jak się do nich zapisać, to wszystko po polsku. I dosyć łatwo jest sobie tam no, dodać. Niewiele może się dzieje na tych listach dyskusyjnych, tym bardziej trudno przeoczyć, jeżeli coś się dzieje. No właśnie, to dodam taki link do naszych notatek. Także można łatwiej go znaleźć i nie trzeba pamiętać tego adresu. No fajnie, to rozumiem, że coś wynika z takich hakatonów i zawsze to popycha jakoś naprzód rozwiązania techniczne. Jeśli chodzi no, o ten... Oczywiście, że tak. Tylko Jeśli... właśnie problem jest ten, że społeczność nie chce tego widzieć, bo mnóstwo, albo po prostu mnóstwo rzeczy tam było robionych i... To, co ja napisałem na blogu, to jest tylko taki malusienki wycinek, ten, na który nie wiem, naj najbardziej mi utkwił w pamięci jako właśnie najbardziej zachokujący, najbardziej ważny dla mnie osobiście i, i z mojej perspektywy jakoś tam bardzo, bardzo ważny, ale po prostu mnóstwo było takich ułatwień, tego typu, że zastosowano już jakąś tam nową metodę robienia, czy znaczy dawania tych darowizn przez aplikację na komórce. No po prostu mnóstwo, że, że można wpisać językiem e, zwykłym po polsku, czy znaczy, może nie po polsku, ale zwykłym zdaniem e, jakieś tam zapytanie i e, to akurat jest już stary, może nie stary, ale już dobrze znany informatykom sposób, że może coś napisać po polsku, e, wróć, po, po ludzku, zdaniem jakimś, po prostu po angielsku, tutaj akurat mówimy, i nam wyskakuje, wyskakują wyniki, więc na przykład jeżeli, e, to jest taka różnica między powiedzmy wpisywaniem do Google Googli, nie wiem, fryzjer Warszawa, a jaki jest najlepszy fryzjer w Warszawie, a konkretnie chciałbym spytać o Ursynów. I to działa. I to działa. No właśnie. No ale to może dział PR-u powinien jakoś tym się zająć. Mówię, o, no bo to nie ma, nie ma takiego działu PR-u, ale brakuje właśnie informacji na zewnątrz, co tam się dzieje, no dzięki twojemu blogowi w ogóle cokolwiek PR, się dowiadujemy. Dział PR jest nastawiony na komunikację zupełnie z zewnątrz oraz na komunikację wewnątrz, ale taką bardziej ogólnie rzecz biorąc, trochę, trochę ważniejsze zmiany. To też na przykład bardzo mało się odzywam domagali w sprawach technicznych, bo mimo wszystko zakładam, że nawet jeżeli to jest bardzo, bardzo ważne dla społeczności, to i tak nie jest aż tak porywające dla kogoś, kto jest. No, robi za dziennikarza i, mhm. i być może jakby tutaj coś się działo, jakiegoś, nie wiem, epokowego, milionowy artykuł, albo że Wiki lubi przyrodę, coś bardziej bliżej zwykłego edytora jakiś konkurs, nagrody do wygrania, coś, coś takiego chwypliwego, to być może. Ale to, że, że można ułatwić życie czytelnikowi poprzez to, że zrobimy takie mapki, które można zwiększać, pom, znaczy pomniejszać, tam, e, przekręcać, że się nazwy no tak. przekręcają, no, ale to to właśnie... można właśnie odklikiwać, no. to jest jakieś... Interaktywne. Szymon, no to, ale ja mówię o czym fajny, innym, mówię o, tym, że, mówię o tym, że jest taki hackathon, jest coś robicie i fajnie byłoby, żeby y, przekazać informacje osobom, które są spoza tego o tą informację o tym, co zostało zrobione, albo nad czym pracujecie, nie? No to właśnie, właśnie o tym mówię, że to jest mało, mało jakieś medialny, więc to raczej nie jest ale dla... Ale to biuru prasowemu? Nie. To zacznij to komunikować, mało medialne. wtedy możesz narzekać, że się ktoś tym nie zainteresował. No nie, nie, bo... nie. To jest za mało medialne, żebym poszedł z tym do biura prasowego. Natomiast mogę to y, pisać chociażby na tablicy ogłoszeń, y, na listach dyskusyjnych i tak dalej, i tak dalej. Takimi normalnymi komu kanałami komunikacyjnymi. Ale czy nie jest też trochę tak, że ty to oceniasz jako mało medialne, ale być może nasze biuro prasowe, w które ja mocno wierzę, byłoby w stanie z tego wypracować jakiś komunikat, który by się okazał faktycznie medialny? No fakt po prostu braku komunikacji z biurem, z biurem prasowym od razu topi jakikolwiek potencjalny pomysł. Znaczy, nie, nie chcę tutaj rozmawiać o biurze prasowym, ale po prostu... Nie wydaje mi się, żeby to było panaceum. No znaczy, pana celu... komunikacji to jest yy, świetny anty-panaceum na wszystko, ale to już, to już jest moja prywatna opinia. No, z tą komunikacją właśnie nie jest... Nie jest najlepiej. Ja bym się spodziewał po takim hakatonie jakiejś informacji, takiej przynajmniej dla mnie zrozumiałej w ogólnym jakimś zarysie, bo w szczegółach to może bym po prostu, jeśli coś by mnie zainteresowało, to bym wszedł i dowiadywał się już szczegółów, ale taki ogólny komunikat nad czym się pracuje albo właśnie co zostało już zakończone, no to, to by się przydało, żeby był. Tak jak było o tych grafach, tak? Informacja, że, że te grafy Zgadzam zostały. się, znaczy zgadzam się, tylko, że ja na przykład nie jestem jakimś organizatorem hakatonu, więc nie odpowiadam za hakaton. Mhm. i tutaj nie, nie mogę, nie wiem, przyjmować na siebie jakieś tam krytyki no. za, za coś tam, że hackaton czegoś nie zrobił. Ja napisałem na tego blogu, będę mówił na konferencji bloga. Wikimedia mhm. Polska i, i tak obawiam się, że dla dużej części społeczności to będzie i tak za dużo informacji do przetrawienia. E, grafy już były osobno e, ogłaszane, jakieś tam rzeczy być może też, ale to już nie jest moja sprawa, żeby powiedzmy za e, kogoś tam mówić o jakimś tam rozwiązaniu, chociażby z tym Sparklem czy e, z tymi donacjami. Mhm. No dobrze, to zamknijmy ten temat. Liczymy na, na jakieś rozmowy na, na konferencji, bo to będzie chyba dobre, dobre miejsce, żeby tam o tym porozmawiać też w kuluarach, albo w czasie przerw, albo w czasie spotkań, niekoniecznie w, w trakcie wykładów. Kolejny temat to nagroda ProWikimedia. Wojtku, przypomnisz nam pokrótce co to jest i z tą zmienioną formułę w 2015 roku. Tak, znaczy nagrodę ProWikimedia przyznaliśmy raz w 2010 roku, kiedy to Wikimedianie przyznali wyróżnienia instytucjom zewnętrznym, które jakoś, jakoś wyróżniały się z punktu widzenia Wikimediów. W tym roku Całość odwrócono. W tym roku ludzie, głównie z zewnątrz, bo z pięcioosobowego jury, ja byłem jedynym przedstawicielem świata Wikimediów, Żyli zewnętrzne zdecydowało o przyznaniu nagród projektom, które Stowarzyszenie Wikimedia Polska organizuje, wspiera, nadzoruje. Może powiedzmy, kto jest w tym, w tym, jury? No w, w tym jury? W tym jury, w tym roku jest to Hania Staszewska z Archiwum Państwowego w Poznaniu, która była przewodniczącą komisji, która obradowała we wtorek w Galerii Zachęta. Właśnie a propos Galerii Zachęta, Maria Świerczewska-Franczak, która, która jest pracownikiem Zachęty Narodowej Galerii Sztuki. Jan Stradowski, dziennikarz radiowy Świat Nowych Technologii, Człowiek 2.0, audycja Człowiek 2.0. A jako przedstawiciel mediów, Marcin Wilkowski, wiceprzewodniczący komisji w tym roku, Fundacja Nowoczesna Polska, no i ja, jako przedstawiciel stowarzyszenia. No właśnie, ja o wynikach dowiemy się 13 czerwca o godzinie 19 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Dokładnie, w Bibliotece Europejskiego Centrum Solidarności Aha. na pierwszym piętrze, Fajnie. odwiedziłem wczoraj. Fajnie, bardzo, bardzo jesteśmy ciekawi, ale to rozumiem, że nic nam nie powiesz dzisiaj na ten temat, ale... Ale tutaj podczas tej dyskusji taką informację wyłapałem, że członkowie, przedstawiciele stowarzyszenia, bo tam też Natalia była z wami, prawda? Tak, Natalia jako, jako osoba, która powiedzmy nadzorowała całe te obrady, prowadziła to jako, jako przedstawiciel stowarzyszenia. Mhm. Że otrzymaliście cenne, wnikliwe, inspirujące i niekiedy zaskakujące oceny działań Wikimedia Polska. Naszego stowarzyszenia, tak? Co to by... tak? Na ile, w którą stronę zaskakujące? To po pierwsze. W tą stronę zaskakujące, ja od razu idąc na obrady żyli wiedziałem, że jeżeli mamy do czynienia z osobami z zewnątrz, z osobami z... niezwiązanymi z... ze światem Wikimediów, to możemy mieć dosyć ciekawe komentarze na temat projektów, które my jako ludzie wewnętrzni postrzegamy zupełnie inaczej. No właśnie. I rzeczywiście tak się stało. Jurorzy byli naprawdę fajnie przygotowani do, do, do dyskusji w tych trzech kategoriach, w których przyznajemy nagrodę, czyli ambasador wolnych treści, efektywne pozyskiwanie treści oraz pionier pozyskiwania wolnych treści. I potrafiło być tak, że dyskusja w danej kategorii skłaniała się ku jednemu projektowi i jeden, dwa komentarze, jeden, dwa argumenty nagle przechylały tą szalę pod kątem zupełnie innego projektu, a co ciekawe, w momencie ostatecznego głosowania, ostatecznej decyzji jurorzy byli stuprocentowo zgodni, że to właśnie ten drugi projekt, ten projekt, który wynikł w trakcie dyskusji, powinien dostać nagrodę. Mm -hmm. Ale co, oni się dowiadywali na tym, znaczy o tym, jak te projekty działają, tak? I dlatego te, te zmiany tak nastąpiły. Tak, nastąpują. Natalia i ja bardzo, bardzo dużo mówiliśmy o, o, o tym, jak te projekty działają, jak, jak, jak są prowadzone, skąd one wynikają, skąd wynikają na przykład nazwy projektów, skąd wynika specyfika, jak, jak współpraca przebiegała z instytucjami zewnętrznymi w ramach tych projektów, ale oni oczywiście zarówno opisy projektów, które... Które przyznawane są te trzy podstawowe nagrody, mieli dostępne, bo jest to dostępne na wiki stowarzyszenia Wikimedia Polska, mieli również udostępnioną listę wolontariuszy, spośród których wybraliśmy wolontariusza roku, ale to już było, to już było że tak powiem, poza wiki stowarzyszenia zrobione kanałami, kanałami prywatnymi. Mm -hmm. No to te zaskoczenia, a jeśli chodzi o inspiracje? A jeżeli chodzi o inspirację, to no, jeżeli nagle coś zbyt wiele powiem, to, to, to może się, można się będzie domyśleć, które e, projekty wygrały w poszczególnych kategoriach, ale e, no, więc, więc wolę za wiele nie powiedzieć. Ale na przykład inspiracje do e, uruchamiania nowych projektów e, o, podobnej, o podobnym zasięgu, o podobnym trybie działania docenianie projektów przez, przez osoby zupełnie z zewnątrz, tak? docenianie za, za, za jakieś walory, o których znowu, o których my moglibyśmy nie pomyśleć i a sugestie, żeby, żeby, żeby te walory projektów wykorzystywać w następnych inicjatywach albo żeby pokazywać to na zewnątrz, żeby się tym chwalić, żeby pokazywać, że dane modele pozyskiwania treści, pozyskiwania edytorów mhm. są skuteczne. Mm -hmm. O no, szkoda. Myślałem, to, że coś to, to więcej. To raczej powiecie. tego typu inspiracje. No, może po rozdaniu nagród, może po ujawnieniu w jakich kategoriach, które projekty otrzymały, otrzymały nagrodę i może po mm, ujawnieniu argumentacji, która przemawia właśnie za tymi projektami w ustach osób niezwiązanych z ruchem Wikimedia. Może to będzie bardziej oczywiste, To o czym mówię teraz bardzo mgliście, z konieczności. No więc musimy poczekać dwa lata. No dobrze, dobrze. Poczekamy w takim razie, bo to bardzo ciekawe, takie spotkanie z osobami, które przyłożyły się, posiedziały, obejrzały nasze projekty. Na pewno pod kątem własnych, własnej działalności jakoś tutaj Komentowały i, i, i, i to myślę bardzo cenne, takie spotkania, właśnie. Z... No na pewno, na pewno ja protokołowałem to, te, te obrady, jury, zostałem wybrany sekretarzem, ale Natalia, widziałem, że robiła niesamowite ilości notatek i rzeczywiście po zamknięciu obrad, jury, no, widać było, że, że tych notatek jest dużo, że tych pomysłów jest dużo, że pewne rzeczy można, pewne, pewne projekty, formułę niektórych projektów można przedłużyć, rozwinąć, wyjść z tym troszeczkę dalej, wyjść z tym troszeczkę jeszcze bardziej na zewnątrz albo zrobić coś podobnego. Mm -hmm. No to na pewno Natalię przydybiemy gdzieś tam i będziemy ją prosić o takie informacje już jak będzie ogłoszone. Najwcześniej w niedzielę 14 tak. no, no ale będzie czas właśnie na konferencji, także myślę, że się uda. Właśnie, a wracając do konferencji, mamy już program konferencji Wikimedia Polska 2015. Mhm. Były wykłady wcześniej zgłoszone, czy coś wypadło z tych wykładów przez to, że program... Nie, tak naprawdę, tak naprawdę udało, się, udało się wszystkie 16 pomieścić. zgłoszonych wykładów zmieścić. Udało się również dołożyć prezentacji Michała Buczyńskiego, którego poprosiłem o przedstawienie takiego przewodnika po, po, po Wikimedia Foundation, jak i o, po, jej, po jej obiektach zależnych, że tak powiem. No Michał jako, jako nowo wybrany członek Fans Dissemination Committee jest osobą uprawnioną do mówienia o, o, o wszystkich przyległościach fundacji. Um, tak, uda udało, się, udało się chyba zaspokoić oczekiwania wszystkich osób, które, które zgłaszały prezentację. Udało się wszystkie prezentacje zmieścić, nawet, nawet dać może troszeczkę czasu na dyskusję, chociaż tego nie będzie za dużo. Będzie potrzebna troszeczkę dyscyplina. Jest pomysł, żeby pojawili się moderatorzy tej dyskusji, którzy będą uprzejmie, acz stanowczo dawać do zrozumienia osobom robiącym prezentację, że zostało im ostatnie 5 minut. No tak, to jakiś wyświetlacz na, na, na ekranie laptopa chyba wystarczy. Taki czerwono błyskający jeszcze przy ostatnich sekundach. Ja bym proponował jednak system dźwiękowy, bo jak człowiek mówi, to niekoniecznie musi patrzeć w swojego laptopa. Coś jak może... w debacie, tak? tak Prezydenckiej. No na na y, spotkaniu zarządu, na którym omawialiśmy dosyć luźno, y, program konferencji i oczywiście osoby moderatorów, no to pojawiły się kandydatory, kandydatury osób, które swoją postawą w sposób uprzejmy, acz stanowczy na pewno będą w stanie dać do zrozumienia, że, że pada kończyć. No tak, bo tutaj dosyć ciasna jest jednak 20 minut na każdy wykład. Znaczy, my trzymaliśmy się wytycznych, które, które same, same, same osoby zainteresowane wygłoszeniem prezentacji zamieściły, że jeżeli wystarczy im te 20 minut, no to ja ufam, że wystarczy im te 20 minut. No, a jeśli dyskusja, no to, to trzeba z tego no, to raczej w kuluarach. Znaczy jak przewidziałem w, pisząc razem z Tomkiem Ganiczem program konferencji i, i, i z Martą Moraczewską i z Natalią Szzafranko-Zakowską i z Krzyśkiem, przewidzieliśmy kilku kilkuminutową dyskusję w, po punktach, którzy, które, które wydały nam się najciekawsze, no ale mimo wszystko nadal będzie trzeba nadal będzie trzeba się a sprężać nadal trzeba będzie być zdyscyplinowanym. Ja przypomnę, że będzie można słuchać nas na żywo w formie audio. Pracujemy nad tym, żeby zrobić streaming też wideo równolegle, a na pewno będą zrobione nagrania wideo z, z tej konferencji. Także coś więcej niż w zeszłych latach będziemy mieli tutaj w dziedzinie technicznej również bo brakuje nam ciągle laptopa z kamerą, który by nadawał stream, bo mamy... Laptopa, laptopa zorganizowałem, kamery Aha. jeszcze nie. No kamera to, to właśnie, to pej... ja mam taką internetową kamerkę, ale to chyba trochę mało, tak mi się wydaje. No, moż, można taką ewentualnie podłączyć. Ja myślę, że można spokojnie podłączać taką, a jak komuś się nie będzie podobało, to w przyszłym roku nam, mam nadzieję, dostarczy lepszą. No, to Jeżeli jest... jesteście w stanie zorganizować dobrą, co najmniej dobrą kamerę internetową, to laptop jest yy, zaplanowany. Znaczy ja mam taką starą, jakąś tam z 2009 roku chyba, ale chyba wystarczy, no bo... No. Mamy dwa tygodnie na zorganizowanie co najmniej lepszego sprzętu. No właśnie, ale co najmniej ta rejestrująca y, nagrania będzie lepszej jakości, także potem jeśli ktoś będzie chciał obejrzeć, y, nie z hangouta, bo to będzie pewnie zapisywane automatycznie na hangoucie, y, tę te, te, konferencję już podzieloną na, na sekcję y, obejrzeć w lepszej jakości, no to będzie taka możliwość, bo właśnie ta kamera, którą wezmę, będzie rejestrować obraz wyższej jakości, co ciekawe, bez komputera. Ona będzie rejestrować i też nie na, nie na pamięć taką wewnętrzną tej kamery, tylko na zewnętrzną pamięć, co jest ciekawym oh. rozwiązaniem, bo tam pendrive'a można wymienić i, i w trakcie zrobić obróbkę filmu i, i go szybko umieścić, no, chociaż tam pewnie łącze będzie dosyć e, z, oblegane. Szczególnie, że ma być wideo streaming i audio streaming, także może być ciasno w tym łączu. Ale miejsce chyba takie, że, że z internetem nie powinno być problemu. No, nie powinno, odpukajmy. Bo własnego nie będziemy mieli żadnego, prawda, jakiegoś LTE czy czegoś takiego. To nie wiadomo. Być może ktoś chce Znaczy coś jest weźmie. jakiś stowarzyszeniowy internet chyba, ale on jest taki, nie wiem czy na łącze wideo wystarczyłby. No LTE, to by wystarczyło, tylko kwestia, no, czy był, ile ki tam... był kiedyś na tym, na y, warszawskich spotkaniach, tak, ten, y, ten internet stowarzyszeniowy, więc... Mhm, no. Pewnie też tam przyjedzie, no, skoro całe stowarzyszenie będzie. No i dobrze, i to jest w takim razie już ostatnia informacja właśnie, o której powiedzieliśmy w dzisiejszej audycji. Zapraszamy na konferencję Wikimedia 2015. Noclego już nie można zamówić. Chyba, ale... że ktoś indywidualnie sobie gdzieś nie zależy. Można tak, można po prostu przyjść. Znaczy, Gdańska to jest miejsce, gdzie, gdzie są jeszcze hotele, hostele także. Można po prostu przyjść. Miejsce to jest hotel z Skandisk, Skandik Aha. w Gdańsku. To chyba w centrum Gdańska jest, tak? Do dobrze. To jest bezpośrednio vis, -vis dworca kolejowego. Nie no. sposób nie trafić. Pendolino jest dosyć tanie, bo mój syn dzisiaj wraca z Gdańska, 50 zł zapłacił, 49 zł za, za Pendolino z Warszawy. Rezerwując bilet troszeczkę wcześniej, tak? Chyba dwa dni wcześniej, wcale nie dużo wcześniej. Właśnie był zdziwiony, bo, bo na polskiego busa, on jeździł polskim busem 6 godzin, czy tam 5 godzin do tej pory. I, no i na polskiego busa, jak chciał zarezerwować, to mu wyskoczyło 47 złotych już o tej porze. tak no dosyć późno się zarejestrował. No to mówię, no to w takim razie dopłaca te dwa złote, już niech straci i przyjedzie Pendolino z Gdańska. Także konkurencja robi swoje. Tylko w jako... nie powiem. No właśnie, także, także warto sprawdzać te ceny, bo konkurencja, samolot teraz podobno też jest tani, z Gdańska, no, ale pewnie nie aż tak, Tani. Um, Zdziwiłby się, ale to ci powiem później. Dobra, dobra, to w takim razie dziękujemy bardzo. Do usłyszenia Wojtku, Wojtek Pędzich z Gdańska. I Szymon, Szymon jeszcze z nami jest. Halo. Już... Tak, jestem, jestem. Jest. No to fajnie. Dziękujemy Ci też za, za te informacje, które nam przekazałeś. I do usłyszenia za tydzień, mam nadzieję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Marek Mazurkiewicz w studio i ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia.